Witam się z Wami serdecznie Paweł Prokopowicz i z drugiej strony... Jacek Kuchmisz, witam serdecznie. Cześć Jacku, witam serdecznie. Dawno nas nie było. Dawno nas nie było razem. Tak, dawno. Jeżeli ktoś myślał, że ten podcast to jest solowa albo gościnne występy, to, przy... to postanowiliśmy dzisiaj w tym odcinku sprostować, wyjaśnić, że gospodarzami tego podcastu jesteśmy my dwaj, czyli Paweł i Jacek. Tak, oczywiście. Nie zawsze się uda, nie zawsze się uda, że jesteśmy razem w jednym momencie. Każdy ma swoje sprawy, też pracujemy o różnych porach i bardzo się cieszymy z tych gości, którzy mają przyjemność z nami rozmawiać o kuchni, bo chcemy, żeby to było takie forum otwarte dla każdego, kto ma coś do powiedzenia, kto, kto może coś powiedzieć takiego, co wnosi hmm. do naszej diety to może nas osobiście i Was, słuchaczy, nauczyć. Witam też serdecznie nowych słuchaczy, których dosyć sporo do nas przyszło poprzez Retro Rocket Network, gdzie jesteśmy, mamy przyjemność być wraz z innymi podcastami. A jakimi? Z jakimi? No, z nadgryzionymi, z małym filmidłem, którego jeden z założycieli, Jasiek, był u nas gościem. Rozmawialiśmy w tak. jednym z odcinków oraz podcast, podcast o grach, który nie tylko jest o grach, bo w jednym z ostatnich odcinków pod tytułem chyba Jaka Emulacja chłopaki rozmawiali właśnie o grillu, o sezonie grillowym i też mają tam sporo do powiedzenia. Jakby kogoś interesowało, to odsyłam. Od chyba godziny 35, od godziny 30 mniej więcej tamtego odcinka jest prawie pół godziny mowa o grillach, o marynatach, o mięsach co można, co nie można także to jest naprawdę na wpół kulinarny odcinek i serdecznie tutaj pozdrawiamy odsyłamy do niego, żeby też posłuchać sobie o grillu a dzisiaj słuchajcie, opowiemy Wam o surowiźnie o polędwicy wołowej i o takich trochę perypetiach, gdzie sprowokowałem Jacka nieco do spróbowania czegoś, czego jeszcze nie jadł no i porozmawiałem właśnie jak to wyszło to są takie dania może nie dla każdego, trochę kontrowersyjne, bo niektórzy nie jedzą, nie tolerują surowego mięsa, niektórzy wręcz uwielbiają. Ja należę do tych, którzy lubią. Może nie za często, ale, ale owszem, jestem na tak. Ja należę do tych, którzy raczej lubią mieć jedynie przygotowane. No i prawdą jest to, co jest to, co Paweł powiedział. Dostałem Akurat tak się zdarzyło, że byliśmy w tym czasie w Polsce, no i dostałem wiadomość od Pawła, Jacek weź, e, idź do sklepu i kup e, potrawę taką przygotowaną, albo e, tak szczerze mówiąc, to tak był w pewnym sensie półgotowiec, bo e, tam, było gotowe, tam były gotowe e, płatki mięsne i do tych płatków e, były w takich małych pojemniczkach, e, były przygotowane tam oliwa, sos, e, różne inne dodatki ziołowe. Dodatki. Mhm. To znaczy tak, może jeszcze tak tytułem wstępu. Polędwica wołowa to jest mięso najbardziej delikatne, jeżeli chodzi o wołowinę. Mięso, z którego można robić steki na przykład. Można spożywać je na surowo. I tutaj ja zapytałem Jacka, czy lubi carpaccio. Jacek powiedział, że nie słyszał wcześniej o carpaccio, że nie, nie jadł jeszcze. I no właśnie zasugerowałem Ci, żebyś spróbował, bo akurat w jednym ze sklepów nie będziemy mówić, który, bo nam za to nie płacą. Jeszcze. Była taka była taka fajna, był taki fajny zestaw, czyli tacka polędwicy wołowej, pokrojonej w bardzo cieniutkie, takie milimetrowe plasterki, dosłownie jak pergamin przezroczyste, bo tak się powinno kroić polędwicę na tatara. Ona była próżniowo zapakowana w, w, tam w tej ochronnej atmosferze, czyli bez do, dostępu tlenu, co jest bardzo ważne, bo jeżeli jemy surowe mięso, to musimy mieć je no najlepiej spożyć tego samego dnia i mięso musi być z pewnego źródła. I tam były, był przepis i były składniki takie potrzebne, żeby to Carpaccio przygotować. No ale po kolei może właśnie jak to się robi. Jeżeli byście w domu chcieli zrobić Carpaccio, to będziecie potrzebować no na pewno jakiś talerz, półmisek taki może być większy, bo tam jest troszeczkę powierzchni, troszeczkę miejsca potrzebne, żeby to przygotować. Potrzebna będzie bagietka albo jakieś białe pieczywo. Potrzebny będzie parmezan, najlepiej w kawałku. Odradzam generalnie kupowanie serów. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy, nie wiem czy już z Tobą rozmawiałem prywatnie, czy wspominaliśmy to w przypomnijmy, podcaście. Przypomnijmy, nie ma problemu, przypomnimy. Gotowy, utarty ser to zazwyczaj jest porażka, powiem Wam, w porównaniu do takiego sera, który możemy kupić w kawałku i zetrzeć sobie sami. Te sery, takie jak jakaś mieszanka do pizzy, czy parmezan utarty, czy, czy, czy, czy jakiś tam mozzarella utarta, to są rzeczy zupełnie o innym smaku, o innym składzie i można się naciąć i zawieść. Ja kiedyś no nie wiem, z braku laku zakupiłem właśnie taką mozzarellę stwierdziłem, a, wezmę raz taką utartą, bo nie było akurat mozzarelli w kawałku i powiem Wam, była ta mozzarella cholernie słona, była po prostu niedobra i no, byłem zawiedziony, po prostu nie mogliśmy tego sera zjeść, gdzieś tam wrzuciłem go do tostów i, i, i, i jakoś ledwo go skończyliśmy, ale to było zupełnie nie to coś innego po prostu, więc używajmy, jeżeli chodzi o sery żółte, tu chyba kiedyś odcinek w ogóle będziemy musieli osobny zrobić, serów w kawałku, nie kupujcie nigdy, tak jak to często o tym mówimy, produktów najtańszych to tutaj przy serach żółtych również sugerujcie się ceną, żeby to nie był ten produkt z dolnej półki, a raczej coś bardziej markowego Paweł, Paweł jest sprawa taka, warto. że jeżeli szukacie sera, to brać markowy jeżeli myślicie, że nie warto płacić za nazwę większych pieniędzy to jeżeli chodzi o inne firmy, jakieś tańsze produkty, zwracajcie uwagę, co jest napisane w składzie przede wszystkim, bo jeżeli mhm. jest cokolwiek takiego, co byście nie chcieli zjeść, to na pewno o tym nie będzie napisane. A jeżeli nie będzie napisane o tym, jaki jest skład tego, to znaczy, że producent ma coś do ukrycia i nie chce Wam powiedzieć, co tam jest. Ma coś do ukrycia, tak. Żebyście nie kupili tego produktu. Mhm. To jest moim zdaniem taka uwaga, sugestia. I tutaj jeszcze może, że jak już jesteśmy przy takiej dygresji serowej. Ja kiedyś byłem na zakupach i patrzę, jest ser grecki. Byłem w Grecji, to jak wiesz, część słuchaczy tak. też wie. I te sery greckie, takie twarde, dojrzewające, bardzo mi smakowały. Ucieszyłem się, kupiłem ser grecki oryginalny. Przychodzę do domu, patrzę, przed otwarciem, bo on był zaparkowany w taką folię no i tam żona mówi, kurczę, popatrz, kupiłeś ser, który jest przeterminowany mhm. i faktycznie w momencie zakupu on już był chyba dwa tygodnie po terminie. Fakt, że to był ser dojrzewający i pewnie nic by mu się nie, nie, nie stało takiego, bo wizualnie on był całkiem w porządku. I w sumie tam na, na, na Wyspach greckich też, co, nas, co nam się rzuciło, to produkty miały bardzo długi termin przydatności do spożycia. Bo wiadomo, no na Wyspach niecodziennie jest y, samochód z hurtowni, tak. tak jak to w dużych miastach, gdzie dostawy są na bieżąco i tam raczej te produkty są takie bardziej trwałe. Sypkie, kasze, makarony, a jeżeli sery, to właśnie z dłuższym przy, terminem przydatności do spożycia. I co prawda moglibyśmy zjeść ten ser pewnie, no ale wiesz, zasada jest taka, że zwracamy uwagę na terminy, przydatności do spożycia, bo jemy świadomie, wybieramy te produkty, które są dobre. No i skoro to ten ser był po terminie, postanowiłem, że zwrócę go do sklepu i faktycznie tak się stało. Pojechałem do tego sklepu, no nie w ten sam dzień, bo akurat to był kawałeczek tam od nas, ale, ale wziąłem ten ser. Poszedłem na informację i mówię, że taka i taka sprawa tutaj mam paragon, zakupiłem ten ser u Państwa. No, niestety jest on po terminie. I też chciałem przy okazji, no, tak jakby, prześledzić, co będzie się działo dalej, jak taki sklep zareaguje, jakie są procedury, jak zostanę potraktowany jako klient. I słuchajcie, no, moje zaskoczenie było pozytywne. Pani od razu poprosiła osobę z działu tego właśnie sery poprosiła kierownika tego sklepu. Bo to taki był troszeczkę wiel większy sklep i przy mnie bardzo miła rozmowa. Proszę bardzo, proszę podać swoje dane. Mhm. Dostanie pan od nas y, oczywiście zwrot pieniędzy, i przy okazji dostanie pan talon za, za to, że pan zgłosił coś takiego jakiś tam talon zakupowy. Co prawda, kwota była śmieszna, no powiedzmy, na, na, na, na drugi taki ser, tak? ale to nie o to mi chodziło chodziło mi o to, so, jak tak. zareaguje właśnie ten tak. sklep. I pani przy mnie powiedziała, kierownikowi, że będziemy musieli sprawdzić całą partię wszystkich serów, bo tutaj zostało wykryte przez jednego z klientów, że ser jest po terminie. A z ciekawości, bo też stwierdziłem, że kurczę, wypróbuję, bo to jest sieciowy taki, taki sklep, stwierdziłem, że pójdę do drugiego sklepu, gdzie asortyment będzie ten sam i, i sprawdzę sobie, czy to nie jest czasami świadoma polityka tego sklepu, że wpychają wszystkim mm, rzeczy po terminie i wtedy bym zrobił powiedzmy negatywną jakąś reklamę. Tak. Okazało się, że w drugim sklepie było wszystko ok, więc to była gdzieś pomyłka przy dostawie, czy może gdzieś z hurtowni jakaś była jedna paczka tych serów po terminie, więc zostałem bardzo mile obsłużony, zostałem przeproszony, dostałem jeszcze jakiś, jakiegoś tam gifta małego i faktycznie jeszcze no, z własnej ciekawości, już z następnym razem stwierdziłem, a zobaczę, kurczę, czy to nie było takie, wiesz, zagranie pod klienta, że się tym zajmą, a nic się nie stanie, może ktoś ten ser kupi, ale poszedłem na następny raz zobaczyć, faktycznie sery były wymienione, już miały termin gdzieś pół roku do przodu, więc, więc to wszystko bardzo fajnie zadziałało, zareagowali na moją informację i no, skończyło się wszystko dobrze, także ja bym Was zachęcał, moi drodzy, żeby zgłaszać wszelkie uwagi do żywności, którą kupujecie w sklepie, bo faktycznie powinno to działać No w moim przypadku zadziałało, z czego się bardzo cieszę. Mhm. No i nie kupujmy rzeczy przecenionych po terminie jakichś takich wyprzedaży, bo jeszcze ma to dzień ważności, bo to, no słuchajcie, to nie jest już takie naprawdę dobre, smaczne i zdrowe. A Anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Dobra, schodzimy z tej dygresji serowej e, hand i, i, i zakupowej. Mhm. I słuchajcie, teraz parmezan. Jeżeli kupujecie parmezan, no to faktycznie kilogram tego sera będzie kosztować 80-100 zł, ale zapewniam Was, że 10-dekowy kawałek będzie Wam służył przez, przez prawie dwa tygodnie w kuchni, bo jeżeli nawet dajecie go do spaghetti czy do takiego carpaccio, to dajecie go odrobinę dosłownie, a on faktycznie bardzo wyraźnie wpływa na smak takiej potrawy. Potrzebna będzie bazylia też. Najlepiej mieć świeżą w tym przypadku, Zioła, no, tak jak Ty masz na oknie, tak jak i ja, też już wiosną posadziłem sobie świeże, nieporównywalnie mają bogatszy aromat. Te wszystkie substancje, te olejki eteryczne, które dają smak, są o wiele, wiele, wiele bogatsze niż w tych suszonych ziołach, które też można używać, no ale tak jak mówię, jeżeli mamy okazję skorzystać ze świeżych, to zawsze wybierajmy te świeże. I potrzebna nam będzie oliwa z oliwek, jak najlepsza. Tam w tym zestawie, nie wiem czy skojarzyłeś, był, była taka saszetka z oliwą, z oliwek extra virgin tak. truflową, czyli aromatyzowaną tak. truflami. I faktycznie to się sprawdzało, te trufle były wyczuwalne, um, bardzo fajna ta oliwa. No i sól, i grubo mielony, czarny pieprz będzie nam potrzebny. Ja jeszcze mam taki ocet balsamiczny, kupiłem sobie taki krem balsamiczny nie wiem czy ktoś z Was to miał w rękach widział w sklepie, jeżeli widzieliście to też warto sobie kupić to jest coś takiego o konsystencji hmm. dlaczego by to porównać Jacku nie dany? jak keczup może keczup. jak keczup coś takiego, taka zawisina uh -huh. bazuje to na occie balsamicznym ocet balsamiczny to jest proszę ja Was ocet, który jest zrobiony z wina gronowego i on jest specjalnie utleniany i później leżakowany w beczkach. I w tych beczkach ocet balsamiczny taki z Modeny to leżakuje około 30 lat, a robi się to tak ciekawie, że najstarsze beczki dolewa się po odrobinie do rocznika młodszego. Później ten rocznik młodszy rozlewa się znowu do następnego po odrobinie i dodaje się młodego. No powiedzmy, jak błyski się blenduje, prawda? Aha i ten ocet wynikowy on jest gęsty bardzo, bardzo bogaty w smak yy, ciemny taki no i też te beczki nadają dobrego smaku i taki ocet, który możemy kupić a kupuje się zawsze najdroższy jaki jest na półce, bo on wtedy jest naj, najstarszą mieszanką najszlachetniejszą ma niesamowity aromat i dosłownie kropla 2-3 do marynaty, do, do, do różnych potraw daje też niesamowite efekty i jeszcze kolejna dygresja ocet balsamiczny Wspaniale podkreśla i tworzy nowy smak z lodami waniliowymi. Jeżeli nie próbowaliście, to też sobie spróbujcie. Dzisiaj będzie ciekawy odcinek pełen dygresji. Jadłeś może nie. lody właśnie z octem balsamicznym? Nie, jeszcze nie próbowałem. Pierwszy raz jak to usłyszałem, to stwierdziłem, że to jest jakaś no, powiedzmy głupota, tak na, na, na, na pierwszy rzut oka. Mhm. Ale faktycznie, no smak z czym by go porównać? taki cytrusowy się jakby wydaje, wzbogaca tą wanilię, tą, tą śmietankowość tych lodów mm -hmm. i daje zupełnie nowy smak, taki zupełnie nowy efekt, wiesz? O Odrobinę sobie można dać I te, i te octy balsamiczne, te kremy balsamiczne można też kupić już w polskich sklepach, widziałem, coraz częściej się pojawiają, za granicą na pewno też już od, od wielu, wielu lat i one są fajnie aromatyzowane, na przykład pomarańczowy, na przykład Cytry, cytrynowy czy tam limonkowy, wiesz z taką nutą jeszcze dodatkowo, bardzo fajna sprawa. No i teraz już przechodzimy do tego karpacio. Hurra! Czyli mamy, czyli mamy. Można kupić zestaw i faktycznie nie trzeba się tutaj bawić skrojeniem. Jeżeli chcielibyście polędwicę taką pokroić sobie w domu, to dobrze byłoby ją um, owinąć folię i troszeczkę zmrozić i wtedy bardzo bardzo ostrym nożem odkrawać już od takiej zmrożonej polędwicy w zamrażalniku, która poleżała plasterki jak najcieńsze, o grubości milimetra lub cieniej No to mówię, specjalny musi być nóż i specjalnie schłodzona ta polędwica nie jest to łatwe tak. nóż można też zwilżać sobie wodą najlepszy byłby taki nóż o powierzchni nieprzywierającej, może jakiś ceramiczny na przykład <śmiech> i tu znowu dygresja no, no, no. to karpacie jeszcze raz powtórzymy za chwilę w całości Otóż kupiłem sobie, Jacku, ostatnio obieraczkę do warzyw ceramiczną. Pamiętasz, jak kiedyś mówiliśmy o nożach ceramicznych, że nie, nie mamy jeszcze w tym odcinku naszym technicznym, do którego odsłuchania też zapraszamy, żeby sobie cofnąć. I zawsze chciałem wypróbować taki nóż ceramiczny. Stwierdziłem, że nie będę wydawał dużo kasy na taki nóż, gdzie nie wiem, co to jest. No Teoretycznie wiem ale widzę, jest obieraczka do warzyw, no i obieraczka taka ceramiczna ma swoje zalety bardzo duże w postaci takiej, że jeżeli obierasz marchewkę czy jabłka, nie mają kontaktu te owoce z metalem, czyli wszystkie witaminy są zachowane. Druga sprawa, nóż ceramiczny nie tępi się. No i trzecia sprawa, ładnie wygląda i nie... właśnie... Nie pobiera żadnych zapachów z zewnątrz też, wiesz? I nie oddaje potrawom, nie zmienia zapachu, tak jak metalowy nóż na przykład może zmienić no, smak czy zapach owoców, prawda? To Ty mi dopiero teraz to mówisz? Ja właśnie o tym też chciałem opowiadać, tak. ale to dopiero e, w następnym e, odcinku, bo będziemy taki mieli e, ala techniczny, więc proszę więcej, nic na ten <grym> temat nie mówić i proszę kontynuować. I do tego noże obiecuję, że wrócimy. Proszę Dobrze. skupić się na potrawie, bo już, bo już minęło... 17 minut, a słuchacze nie wiedzą, co mają sobie przygotować. A Nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Czyli tak, no jeżeli nie mamy, jeżeli nie mamy tego Karpacio kupionego w plasterkach, to sobie mrozimy polędwicę i kroimy. Myślę, że taki nóż ceramiczny powinien się tutaj dobrze sprawić, ewentualnie. Bardzo ostry ale nóż, którym przep... możecie to pokroić Poczekaj, w drobne Paweł, plasterki. Przepraszam, mhm. Paweł, ale czy Ty robiłeś coś takiego już? Jacku, ja kroiłem tą polędwicę w ten sposób i ona już musi być taka... No prawie, że zamrożona, taka wiesz, zamrożona no, no właśnie, to, to, to, o to, to, o to mi chodziło, żeby to nie był kamień, żebyście się nie martwili albo nie zdenerwowali, co oni tam opowiadają. Mm -hmm. Tylko to chodzi o to, że, żeby ta konsystencja Mięso musi stężeć. konsystencja mięsa była taka e, sztywna żeby można było, bo to mhm. nam ułatwi techniczną sprawę krojenia tego na, na paski. No to łatwo sobie wyobrazić, wiesz, jeżeli byś chciał pokroić pl w plasterki wątróbkę, czy, czy coś takiego, no to nie uda ci się, a jeżeli kroisz marchewkę, a masz ostre narzędzie, to możesz zrobić praktycznie przezroczyste talarki, Albo, prawda? Prawie, tak, że... Tak, jak masz I tutaj jak masz to starą chodzi, marchewkę, że, to jej nie pokroisz. Że musi być Mhm. O to chodzi, żeby to mięso miało taką zbitą strukturę, jeżeli będzie dobrze schłodzone, to wtedy uda Wam się uzyskać takie cieniutękie tak. plasterki. I te plasterki układamy już bezpośrednio na talerzu, na takim półmisku, który jest wcześniej wysmarowany oliwą z oliwek. Mhm. Układamy taki sobie kwiatek, taki, taki wianuszek i posypujemy to mięso z góry parmezanem, bardzo drobno utartym posiekaną bazylią, ewentualnie listkami jakiejś sałaty, takiej jak rozpunka albo coś takiego, jakaś endywia możemy dodać kapary jeżeli ktoś lubi, tak. można je drobno przesiekać, można dodać czarne oliwki, też drobno posiekane w kosteczkę skropić to jeszcze z góry oliwą ja dodatkowo właśnie bym proponował pokropić to octem balsamicznym albo jeszcze lepiej tym kremem takim balsamicznym odrobinę posolić, chociaż ten parmezan jest już posolony, jest słony są w sobie, ale jeszcze można odrobinę posolić i słuchajcie z góry oprószyć to grubno, grubo zmielonym pieprzem A jeżeli nie macie młynka który by kroił tak na grubo który by mielił pieprz tak na grubo to proponowałbym go utłuc w moździerzu, żeby były takie grube te kawałki pieprzu i to wszystko kochani jeżeli ubierzemy sobie taki półmiceczek, albo dla każdego możemy osobno talerz taki przygotować, musimy jeszcze schłodzić przed poddaniem przez jakieś 20 minut, pół godziny, tak żeby również te smaki się przeszły, żeby to się ładnie zamarynowało. Jeżeli macie oliwę z oliwek właśnie jakąś smakową, na przykład truflową, tak jak tutaj w tym przypadku też w tym zestawie była, można jej śmiało użyć i na pewno będzie to bardzo, bardzo smaczne. Musimy do tego podać bagietkę, czy jakieś inne białe pieczywo, świeżutkie, chrupiące, można też odrobinę masła świeżego, takiego miękkiego do smarowania, ale nie jest już konieczne, bo tutaj mamy, mamy właśnie tą oliwę, w której możemy sobie maczać tą bagietkę i podjadać. Bardzo fajne danie, no jak dla mnie, jakie Twoje wrażenia Jacku, opowiedz teraz Ty. Ja niestety nie miałem takich e, wrażeń jak Ty. Zrobiliśmy to tak jak Paweł mówi e, i ja się zdziwiłem, e, nie wiem, e, zdziwiłem się, bo to było po prostu je się surowiznę, je się surowe mięso, mhm. ładnie udekorowane. Jedna jeszcze uwaga, że tutaj właściwie nie, po, nie powinno się bez lampki dobrego wina włoskiego podchodzić do tematu. Dobre, półwytrawne, ewentualnie wytrawne wino. No właściwie jest bardzo pomocna i do trawienia tego i do no, zharmonizowania sobie tych smaków. Tak, daszki. także tutaj nie chciałbym być uznany za jakiegoś parweniusza, czy kogoś, kto się nie zna na smakach, ale ja po prostu nie przepadam za kawałkiem surowego mięsa szacunek oddaję mhm, to by to tak, nie szacunek oddaje tym, którzy to lubią i, i rozkoszują się smakiem takiego cienko pokrojonego e, mięsa, gratuluję e, cieszę się bardzo, że macie takie doznanie, nie dla mnie, ja sobie po prostu po zjedzeniu, no nie był szał po prostu u mnie w domu po zjedzeniu nie? ja rozumiem i szanuję to jak po zjedzeniu dwóch takich e, kanapek bo to tak jak powiedziałeś, mieliśmy wszystko tak jak powiedziałeś, czyli to była kupiona bagietka a, i wszystkie przyprawy, wszystko było tak jak e, według tego, ale po prostu e, po zjedzeniu dwóch powiedziałem: To ja już dziękuję, e, reszta rodziny też podziękowała. Więc to co zostało, nie jestem w zwyczaju wyrzucać e, jedzenia. A że to jest surowe mięso, więc mhm. na razie powinno się je, je zjeść od razu, a nie zostawiać na później. Więc przykryłem to wszystko, wiesz, mhm. plasterkiem żółtego sera i zapiekłem e, w grillu, i wtedy zjadłem na ciepło, tak już to było bardziej smakowite. No i to wszystko w sumie, wiesz co, jeszcze, jeszcze a propos mięsa surowego, to jeszcze będziemy o tym mówić, ale ja no jakoś nie, wiesz co, ja byłem w Rosji, i to jadłem rybę surową taką, byłem w bani, ale taką saloną, tak? Tak, byłem w bani i tam, wiesz, po którymś razie wyjścia z tej z tej bani i wzięcia chłodnego prysznica, to tam podali, Rosjanie podali właśnie tą surową rybę. To powiem Ci szczerze, że zjadłem, ale długo mieliłem w ustach i ja jednak, dla mnie mięso musi być marynowane, musi być pieczone czy smażone, czy coś w tym stylu, wiesz. Mhm. A propos ryby właśnie i carpaccio, no jeżeli chcecie sobie zrobić coś takiego, to można podobne danie zrobić z łososia wędzonego, właśnie w podobny sposób go polać, tak prawda? Tak jest. Może już bez parmezanu, bo ten parmezan, wiesz, też ma troszeczkę za zadanie załagodzić smak tej wołowiny i jakoś troszeczkę się z nią złamać, tak. zareagować, ale w podobny sposób można by było właśnie polać odrobiną oliwy, solą, pieprzem, potraktować może nie bazylią w tym przypadku, tylko koperkiem właśnie takiego wędzonego łososia plastry i coś takiego podobnego mamy. I tutaj jakaś tam ósemka cytryny czy limonki też byłaby bardzo na miejscu. Mhm. No właśnie, to jest fajnie. Kiedyś tego, e, nie wiem, w Polsce tego nie widziałem, albo może było za drogo, ale teraz jest fajnie, tak jak Ty mówisz, że ku, można kupować takie dosłownie jak pergamin, jak kartka papieru, cieniutkie e, plastry tego łososia, tak. którego się tak, tak skubie, tak szczypie i jego się rozsmarowuje na na chlebie i Gabrycia sobie robi właśnie takie kanapki, ja akurat tym nie gustuję, ale wiem, że ona się tym zajada no i fajnie w sumie tak, ja bardzo lubię w sumie. i takiego łososia też można, jeżeli ktoś lubi ee, kawior, to można go właśnie przybrać odrobiną kawioru jeszcze do tego z góry, czy też do, do kanapki właśnie wrzucić <śmiech> I... e, bardzo fajne ja również nie lubię kawioru i dlatego może u nas nie będzie takich hmm. potraw kawiorowych. A, będzie jedna, ja mam przygotowaną. No to dobrze, to Paweł Baal. <grafy> ma, mam bliny z kawiorem, będzie odcinek o tym, bo już robiłem, nawet yy, robiłem to dwa razy, bardzo mi smakowało. Z mąki gryczanej, o której tam też rozmawiałeś tak. z Tadziem w tak. poprzednim odcinku. Ale to już dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Ja przygotuję odcinek właśnie, znaczy jako jeden temat. Bliny z kawiorem. Rosyjska, typowo taka rosyjska kuchnia, no ale to nie będziemy dzisiaj więcej będzie, obiecuję, będą bliny a teraz tak Jacku jeszcze przypomnijmy, gdzie można nas znaleźć, jest strona na Google o, Plus właśnie. do znalezienia poprzez wyszukiwanie w wynikach Anusz Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci i tam możecie nas obserwować będziemy chyba wrzucać tam zdjęcia, może jakieś informacje można zadawać nam pytania, wchodzić w jakąś interakcję z nami, tak samo jak i pod odcinkami w komentarzach. Odcinki do znalezienia na Retro Rocket Network www.retrorocketnetwork.pl mm -hmm. Razem z innymi podcastami, tak jak mówiliśmy na początku, zapraszamy, zapraszamy do właśnie zostawienia komentarza, do zadawania pytań, na które chętnie odpowiemy. Mm, I cóż więcej. Ale jeszcze nie, A czekamy na, na Wojtka nadgryzionego, żeby nam coś powiedział o jakichś potrawach nadgryzionych. Wiesz co, właśnie a propos wołowiny, to wiem, że tutaj ktoś z nadgryzionych opowiadał, że lubi steki i ja postaram się jakoś gdzieś innymi kanałami, może twitterem zagadnąć, zaprosić jednego z panów. Być może udałoby nam się cośkolwiek o stekach porozmawiać, jeżeli nie lubisz surowej wołowiny. Mhm. To może lubisz steki, Jacku. Stek, ale taki a, a, underdone, czy jakoś tam medium, czy coś. Właśnie, ja, musimy no, to, właśnie musimy to rozkminić, wiesz co? Bo ja właśnie... Sprawa nie jest tak oczywista, właśnie. tak jest. Jest 5. 4 twardości właśnie. tych steków i z różnych mięs się to robi, także poszukamy dobrej osoby do porozmawiania o stekach i będzie. I będzie będziemy odcinek. to robić, właśnie. Będziemy Ale! Oszamić. Ale właśnie. jeszcze, Jacku, Ale! Możemy jeszcze z polędwicy tak. wołowej, a również z łososia, o którym wspominaliśmy, zrobić jeszcze jedno fantastyczne danie. No może nie dla Ciebie, ale, ale wiem, że też są amatorzy. Mianowicie Tatar. A Anusz Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No właśnie. Powiem szczerze, że tak. Ja mówię na Tatara, mówię tak. Jest pewne zagrożenie, my tutaj boimy się troszeczkę, ale ja bardzo chętnie chcę usłyszeć o Tatarze, bo właśnie chcę kupić dobre mięso, więc jakie to mięso to mi powiedz i zrobić mhm. takiego Tatara. No to tutaj może tak, po, po kolei od początku. W handlu są różne zestawy gotowe do Tatara, mięso mielone, wiadomo w folii 20 deko czy tam 25 i pisze nam tutaj Tatar. No i teraz tak, podnosimy to z lodówki, widzimy, że tam termin przydatności jeszcze jest mhm. 15 dni. I patrzymy. Skład. Woda, soja, mięso, coś tam, sól, dodatki, konserwanty. No i tak już widzimy, że pewnie trzeba by to było odłożyć z powrotem do lodówki i poszukać jakiegoś innego tak. mięsa, prawda? To mięso gotowe. Próbowałem. Powiem szczerze, że nie przypadło mi zbytnio do gustu nic specjalnego. Słone jak jasny pieron, no bo jest nafoszerowane różnymi dodatkami. A tutaj, żeby tatar był naprawdę dobry, to musimy zaopatrzyć się w kawałek surowej polędwicy wołowej. Najlepsza jest z rozbioru z tego samego dnia, z dobrego pewnego źródła i teraz bierzemy tą polędwicę wołową. Co robimy? Jasku, tą polędwicę musimy dokładnie posiekać. Są tacy, którzy mielą, ale mielone mięso ma inny smak i to już nie jest tatar. Tatar potrawa, jak wiemy, wzięła się skąd. Pamiętasz? Nie, niestety nie pamiętam. Chodzi o, o Otóż na no, tatar, tatarskich. jak sama nazwa wskazuje, to mu od najazdów tatarskich padł koń podczas przejazdu tych wojsk, podczas jakichś tam walk więc wycinało się z tego konia to co się dało zabrać ze sobą czyli polędwice, najlepsze mięso wrzucało się pod siodło, między siodłem a koniem to mięso się ubijało podczas jazdy i pracowało i to się tak właśnie rozdrobniło i my tak samo musimy rozdrobnić sobie tą polędwicę bierzemy ostry nóż i kroimy to mięso, siekamy, siekamy, siekamy, siekamy tak, żeby było prawie jak zmielone I to mięso musimy jak najdrobniej posiekać Może nie na aż taką papkę, ale musimy je bardzo, bardzo, bardzo rozdrobnić Im dokładniej, tym ta potrawa będzie później lepsza Co dalej? Następnie to mięso, które mamy w ten sposób pokrojone No to będzie takie jakby takie wióreczki bardzo drobne To mięso sobie mieszamy z oliwą z oliwek dodajemy odrobinkę dosłownie wody, tak żeby to mięso później miało taką niezbyt zbitą konsystencję i odkładamy do lodówki, żeby je schłodzić w międzyczasie przygotowujemy sobie jajka najlepsze byłyby takie jajka świeże z domowej hodowli jeżeli nie macie, to jak najświeższe jajka by się przydało kupić chociaż wiem, że też na targu czy tam gdzieś można dostać na wiosce jajka bezpośrednio z hodowli takiej ściółkowej i takie jajka bym polecał byliśmy ostatnio u babci, przywieźliśmy trochę takich jajek pyszne, wielkie żółtko pachnące, kury na wolnym wybiegu chodzą sobie, skubią trawę, łapią muszki no czego chcieć więcej widać, że, ta, że ten dróg był szczęśliwy i takie kurki, kilka jajek codziennie znoszą do koszyka coś wspaniałego, właśnie takich jajek bym użył tutaj w tym przypadku a jeżeli chcecie to zrobić bardziej wykwintne i zrobić takie malutkie tatarki to możecie użyć jajek przepiórczych fakt, są troszkę droższe ale warto dopłacić, zrobić coś oryginalnego, zrobić wtedy mniejsze tatarki. zaraz powiem jak, i podjąć gości właśnie takim wykwintnym daniem. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Są osoby, które dają sos sojowy, ja też do nich należę, odrobinkę tego sosu można dać. Są osoby, które dają magii tą przyprawę i faktycznie też bym się skłonił na tym, żeby tutaj... Można to dać, bo troszeczkę poprawi nam smak, ale można się również bez tego obejść. Potrzebne są grzybki marynowane. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem marynowanych podgrzybków, prawdziwków osobiście zbieranych z tamtego roku, więc takie właśnie można użyć. Jeżeli nie, to możecie kupić sobie słoiczek w dobrych sklepach bez problemu do dostania. Nie jest to tanie, ale raczej konieczne tutaj do tej potrawy. Potrzebny będzie też ogórek kiszony. I tutaj są też osoby, które stosują ogórek konserwowy Ale ja Wam powiem szczerze, że ogórek kiszony jest o niebo lepszy I naprawdę nadaje głębi tej potrawie Także ogórek kiszony koniecznie Można dodać czarne oliwki, można dodać kapary I raczej konieczna będzie tutaj cebula Słuchajcie, jak to wszystko robimy? Grzybki marynowane trzeba odcedzić Powiedzmy 4-5 grzybków i bardzo drobno przesiekać no, ja bym radził wszystko przesiekać jak najdrobniej na takie 2-3 mm kosteczki ogórek również obieramy, przecinamy znaczy nie obieramy, przecinamy go na pół jeżeli w środku jest odrobina wody to wylewamy tak żeby tego płynu nie było jeżeli tam są te gniazda nasienne takie zwierczałe też można to wyrzucić i tego ogórka również bardzo drobno siekamy w taką jak najdrobniejszą kosteczkę siekamy również koniecznie cebulę w też bardzo, bardzo, bardzo drobną kostkę i można, tak jak mówię, oliwki lub kapary również sobie przesiekać i formułujemy to danie, przygotowujemy do podania na talerzu schłodzoną wołowinę, wymieszaną z tą oliwą yy, nabieramy sobie na zwilżoną dłoń i formujemy taką kuleczkę no dla jednej osoby tu powiedzmy 7-10 deko takiego tatara to jest myślę dość, tym bardziej, że będą jeszcze inne, inne dodatki ewentualnie jakbyśmy chcieli robić z tymi jajami przepiórczymi, przepiórczymi to zróbmy tak, żeby tego mięsa było mniej więcej łyżka stołowa taka od zupy i sobie w zwilżonych rękach formujemy takie kuleczki taką kuleczkę kładziemy na środku talerza u góry zgniatając palcem tak jak powiedzmy robi się kluski kluski śląskie, czyli robimy taką dziurkę, ewentualnie jak to będzie ten większy kawałek na Taki 7-10 deko to robimy tam dwoma trzema palcami taki dołeczek u góry, takie zagłębienie I to wygląda jakby taka jak klusek śląski właśnie, czy, czy taka bułeczka z dziurką od góry I teraz w tą dziurkę wkładamy żółtko, czyli jajko rozbijamy sobie na boku Oddzielamy białko osobno, delikatnie, staramy się to zrobić tak, żeby tego żółtka nie rozlać to musi nam się udać, jeżeli nam się rozleje no to niestety musimy wziąć jeszcze jedno jajko bo przed podaniem to żółtko musi być w całości i wbijamy to żółtko na końcu na świeżo przed podaniem i obok w zależności ile mamy tych dodatków układamy sobie w równych odstępach już na talerzyku grzybki posiekane, marynowane ogórki kiszone cebulę posiekaną i te oliwki bądź kapary jeżeli zdecydujemy się też ich dodać Super. Możemy jeszcze skropić to obok tak delikatnie oliwą właśnie z oliwek. Podajemy na stół grubo zmielony pieprz i sól. I w ten sposób to właśnie podajemy. I do tego do podania tego dania będzie potrzebne dwa widelce. Tak jak powiedzmy spaghetti jemy łyżką i widelcem to tutaj będzie do każdego talerza trzeba podać dwa widelczyki. Dlaczego? Dlatego, że przy pomocy tych dwóch widelców będziemy sobie to wyrabiać już bezpośrednio na talerzu przed podaniem. A I potrzebne jest oczywiście pieczywo, no bo samo mięso będzie zbyt intensywne, zbyt ciężkie i no nie jadłoby się tego dobrze. Także najbardziej to smakuje przegryzając pieczywem i będzie to albo bagietka, albo też świetnie smakuje z takim chlebem naszym domowym razowym posmarowanym prawdziwym masłem i do tego ewentualnie też kieliszeczek jakiegoś mocniejszego alkoholu no na przykład jakiejś zmrożonej no wódki albo lampka dobrego wina. Tutaj będzie w dobrym tonie. Alkohol już raczej taki mocniejszy trochę, prawda? A noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Mhm, tak, żeby to troszeczkę ścięło to mięso jednak i, i, i, i spowodowało nam lepsze rozpoczęcie trawienia. I teraz tak, tak jak się formułuje na talerzu te totary, czyli robi się taką kuleczkę z tego mięsa, taką jakby pyzę z dołeczkiem. I jeżeli mamy jajka kurze, ja polecam jajka takie, no, które od babci przywieźliśmy, czyli bez z takiego chowu przy domu, gdzie kury sobie biegają. Tu sobie muszkę złapią, tu sobie coś wygrzebią z ziemi, tu sobie poskubią trawkę, jedzą pszenicę tylko i yy, ewentualnie ziemniaki, a nie żadne pasze sztuczne to te jajka są fantastyczne duże żółtka pachnące delikatne w smaku I takie jajko z powodzeniem można użyć pamiętajcie żeby jajka sparzyć gorącą wodą żeby właśnie unikać salmonelli tutaj przy tych surowych rzeczach jest to bardzo istotne żeby żeby to wszystko było czyste żeby to było z pewnego źródła a jeżeli chcecie zrobić malutkie takie, tak jak mówię, wykwintne na przyjęcie y, tatarki to zróbcie malutkie, takie mniejsze kuleczki tego mięsa zróbcie malutki dołek, taki jak w kluseczce śląskiej i tam wybijcie żółtko jaja przepiórczego będzie naprawdę wykwintne i przepyszne i zdrowe, i zdrowe I tak, proszę o to... widelczykiem. i zdrowe mhm. bo jajka przepiórcze mają mniej Cholesterolu i na przykład można je podawać osobom, które mają wysoki cholesterol Bo, albo na przykład dzieciom. A chciałyby zjeść na przykład jajecznicę, czyli skrewołek. Tak, a w ogóle one są świetne, no, na przykład ugotowane na twardo do jakiejś sałatki. Mm, coś wspaniałego, te jajeczka. Polecam. Jeżeli na przykład nie, nie, nie lubicie wołowiny, nie wiem, z jakichś powodów nie chcielibyście takiego tatara jeść, to możecie właśnie tak jak i w przypadku tego Carpaccio przed chwilą mówiliśmy, to można właśnie zrobić Carpaccio, zrobić sobie tatara z łososia wędzonego też, go nożem przesiekać bardzo drobno i właśnie w podobny sposób to wszystko przygotować. A wierzaczku, a propos Twoich ukochanych buraków i moich też ulubionych, że Carpaccio można też zrobić nie, z buraka? Nie, to dajesz, to ja jestem za tym. No, mój drogi, nie mam przepisu pod ręką, ale Dobrze, wyczytałem właśnie na w internecie. To może, może, może gdzieś też jakby ktoś chciał, to postaramy się znaleźć. Zapisz to, Dobrze. proszę Cię. Carpaccio z buraka czerwonego i wiem, że też marynuje się go właśnie oliwą i takie bardzo, bardzo prawie cieniutkie, prze przeźroczyste plasterki się układa i Carpaccio z buraczka też można zrobić. Dobra, to słuchajcie, dzisiaj było trochę surowych rzeczy. Niektórzy lubią, niektórzy nie. Tak jak mówiliśmy, to są dania kontrowersyjne, ale bardzo byśmy prosili o to, żeby w komentarzach wypowiedzieć się, co Wy sądzicie o tym jedzeniu surowego mięsa. No właśnie. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Dziękujemy. Cześć. Do usłyszenia.